66. rocznica urodzin Boba Marleya. Nine Mile Jamajka. Patrycja Długoń. i Mikołaj Westrych. Witamy gorąco z Port Royal na Jamajce. i zapraszamy na kolejny magazyn dźwiękowy z naszej podróży dookoła świata www.roundtheworld.pl To jednocześnie pierwszy odcinek z cyklu. Życie Boba Marleya na Jamajce. <try> Oh, oh, oh. Magazyn dźwiękowy z podróży dookoła świata. Jak to stopa? In the sky, the Reportaże Dziś zabieramy Was do Nine Mile, położonej przepięknie w górach rodzinnej wioski Boba Marleya. W dniu jego urodzin, 6 lutego, poznaliśmy tam wielu interesujących ludzi, jak muzyk Buffalo Bill. To specjalny dzień, kiedy czcimy pamięć o życiu naszego proroka i niezaprzeczalnego króla muzyki reggae, Boba Marleya, prawdziwego rewolucjonisty. Cała, niezwykle zajmująca rozmowa z Buffalo Billem w dalszej części podcastu. Zabierzemy Was także na wycieczkę po najważniejszych miejscach w historii Boba Marleya. Teraz znacie już prawdziwą Jamajkę. W tym właśnie miejscu Bob Marley spoczywa w spokoju. Tu jest serce Jamajki. Od bramy Fundacji Boba Marleya w Nine Mile dotarliśmy wczesnym wieczorem w przeddzień obchodów. Zostaliśmy przywitani niezwykle ciepło. Dostaliśmy miejsce na rozbicie namiotu, poznaliśmy muzyków oraz pracowników Fundacji. Dowiedzieliśmy się nawet, że Polska to kraj rasta. A rozmowa nie było końca. Jest 6 lutego 2011 roku, godzina 4.30 nad ranem. Leżymy na namiocie, w ogrodzie, zaraz koło Marzoleum Boba Marleya. Za półtorej godziny wstajemy, wstaniemy. żeby przywitać wschód słońca z bębnami na jubingi. Nazywam się Gerald Silasi. jesteśmy tu by wesprzeć fundacją Boba Marleya. Gramy muzykę Bemnów na Jabingi, która stanowi podstawę o reggae. Bemny, które dały początek muzyce w ogóle, przywędowały tu z Afryki, na statkach handlowych i niewolniczych. Bob Marley. Bob Marley często grywał na bębnach muzykę na Yabingi i wprowadził ją do swojego reggae. Czym się wyróżnia muzyka na Yabingi? Zrywa łańcuchy zła, oczyszcza serca i umysły. Wysukany rytm, raz, dwa, pauza. Bardzo równy, wpływa na umysł. To rytm bardzo charakterystyczny. Muzyka bicia serca. Bęben jest podstawą muzyki, tak jak serce jest fundamentem działania ciała. Więc to dźwięk bicia serca, bardzo intensywny i pełen siły. Działanie wzmacniają przemawiające słowa, zaczerpnięte z Markusa, Boba Marleya, też improwizowane na różne istotne tematy, jak silna miłość, zrywająca wszelkie bariery. Ja gram bingi, ale nie śpiewam. Dla innych natomiast taki śpiew dobrze wpływa na umysł. Jest chyba bardzo trudno utrzymać ten prosty rytm, a także zostawić pauzę. Yeah, and to Because every note has to die. W muzyce każda nuta musi wybrzmieć, umrzeć. A ty musisz dobrze znać rytm i tempo, w którym się znajdujesz. Więc muzyka jest tak naprawdę matematyką. Dobrze matematycy mogliby być świętymi muzykami. A utalentowanym muzykom matematyka przychodzi łatwiej. Można by uczyć matematyki przez muzykę. Czy najebingi jest powszechne w szkołach na Większość szkół prowadzi takie zajęcia. Będy przypłynęły tu w sercach czarnych ludzi. Przetrwały więc wiele generacji aż do dziś. I to dla nas normalne, uczyć gry na bębnach. Sami robimy też własne instrumenty. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy uniknąć brutalności Babilonu. Poprzez stworzenie prawdziwej muzyki. Music. Jak bardzo muzyka Marleya jest obecna w życiu dzisiejszej Jamajki. Jego muzyka jest powszechnym użyciem. Może nie słychać jej na każdym kroku, ale zaraz, jak pojawia się jakiś problem, tam jak sięga się po Biblię czy Koran, my słuchamy Boba Marleya. Ten utwór jest dla mojego or, sąsiada. Ten, żeby spał deszcz, ten, żeby mógł trochę zarobić, a ten, żeby dopisał. Szczęście. Co najważniejszego, twoim zdaniem, Bob zrobił w swoim życiu? Służył. I to służył bardzo dobrze. Nie był tylko dla siebie. Joseph, niski bęben. Bas I głos prowadzący. Soulja, średni bęben. Funde. I chór Paczagold, wysoki bęben. Kete. I chur. Wcześniej o najabingi opowiadał opiekun grupy Gerard. Zarejestrowaliśmy znacznie więcej najabingi tamtego poranka. Muzykę tę znajdziecie na www.aroundtheworld.pl A także na stronie ekofonu www.ekofon.blogspot.com w kategorii muzyka. Koło południa na scenie Fundacji rozpoczął się kolejny koncert. To Buffalo Bill, współczesny głos z niespokojnej dzielnicy Kingston. Skąd wzięło się Twoje imię? Ze słów piosenki Boba Marleya, Buffalo Soldier, Rasta z dreadami. Że na imię mam Bill, to bracia wołali mnie. Hey, Buffalo Soldier! Buffalo Bill. Buffalo Bill! I tak już zostało. Bob, po tym jak go postrzelili we własnym domu na Hope Road, powiedział w jednym z wywiadów: Moje życie jest dla ludzi. Jeżeli ma ono być tylko dla mojego własnego bezpieczeństwa, to ja go nie chcę. Myślę, że to wstrząsające. I znaczy, że nie był to zwykły człowiek. Ale posłaniec. Zesłany anioł. Dzięki koncertowi, na którym później wystąpił, nastąpiło zjednoczenie Jamajki, bo w tamtych czasach wszyscy zwalczali się ze względów politycznych, co więcej, byli wykorzystywani przez polityków, aby się wzajemnie zwalczać i straszyć za to, że głosuje się nie na te partię. Ale ponieważ Bob miał misję. To nawet postrzał w politycznym zamachu go nie powstrzymał. Nadal realizował swój cel, jak prawdziwy rewolucjonista, prawdziwy żołnierz. Jak żołnierz na wojnie, który zostaje ranny, ale nadal musi walczyć. Więc to Bob jest prawdziwym Buffalo Soldier. Jamajka jest dziś znacznie spokojniejsza niż w latach 80. Niektórzy tylko próbują sprawić, by wyglądała jak kraj przemocy. Sytuacja się jednak zmieniła. Istnieją małe gangi tu i tam, tak jak w innych częściach świata, ale trzymane są pod kontrolą. I nie walczą między sobą w imię polityków, tak jak kiedyś. Poza tym, młodzi są mądrzejsi. Dziś wiedzą, że byli pionkami w politycznej grze. Nadal muszą być bardziej świadomi. Muszą otworzyć oczy na muzykę i przesłanie Boba Marleya. To co się dzieje w betonowej dżungli, Trench Town czy t Gardens, to jest prawa polityków. Zawsze. Nie przewodzą ludzi w dobrym kierunku, bo zależy im jedynie na władzy i sile. To wszystko, co się But no, the youths, they're Ale młodzież no. jest dziś mądrzejsza, so the youths, więc jednoczy się zamiast ze sobą walczyć. They're Nawet w Trenchtown. Steven i Ziggy Marley nigdy tak naprawdę nie opuścili Trenchtown. Dają doskonały przykład dzisiejszej młodzieży. Nadal mieszkają w Trenchtown? Już nie mieszkają, ale zawsze są tam obecni, kiedy wracają na Jamajkę. Kiedy ja wyprowadziłem się z Trenchtown, znalazły się osoby, którym się to nie spodobało. Ale musisz wzrastać, rosnąć. So, Trenchtown like jest więc miejscem, gdzie nasiono zostało grow, zasiane. Wyrasta up, z niego drzewo. Rośnie i rośnie, aż na resztę it's świata. Jestem I I dobrze. Bo znając Rastafarai, to jest Zyskujesz siłę i pozytywne wibracje, aby wyjść i walczyć o to, co najlepszego życie może zaoferować. Jako Rastafarai nie musisz się o nic więcej martwić, bo Rastafarai wskaże Ci drogę. Urodziłeś się w rodzinie Rasta? Nie, urodziłam się w katolickiej rodzinie. Ale Rastafara jest w tobie od urodzenia. Jesteś kim jesteś. I się nie zmieniasz, tylko rośniesz, dorastasz. I to po prostu z ciebie wychodzi. Co chciałbyś osiągnąć? Chciałbym wypielęgnować swoją duszę, sławić Rostafarai i żyć czysto. Chciałbym również równych praw i sprawiedliwości, pokoju i miłości dla wszystkich narodów. Niezafałszowana, pozytywna, świadoma wolność. To dla mnie czyste życie. Świadoma ekologicznie? Świadomość ta dotyczy wszystkiego, co robisz, twoich nawyków. Nie każdy, kto ma dredy, jest rasta. To nie dredy są wyznacznikiem. I dobry człowiek jest zły. Każdy może je zapuścić. Niektórzy rastamani nie mają dreadów, mimo że dziś już mogą je nosić. W czasach Boba wielu rasta siedziało w więzieniu. Dziś mogą sobie je nosić lub nie. Ale wypierają się władzy. Mają farmy? Ale nie mają władzy. Ten świat jest światem konkurencji, ale Rastafarai z nikim nie konkuruje. Wolność, świadomość, pozytywność o to chodzi w świecie Rastafarai. Ja z nikim nie konkuruję. Nie Mam życie i gdziekolwiek, I gdziekolwiek nie zaprowadzi to życie, mnie Jha, cokolwiek Jha ja chce, się żeby się wydarzyło, się. wydarzy się. Musimy tylko czcić Rastafari i szerzyć mm -hmm. pozytywne treści. Wyrastając w Trenchtown zacząłem widzieć życie inaczej. Bardziej duchowo. Zacząłem bardziej poznawać samego siebie. Rasta mówią, musisz znać siebie. Musisz wejść wewnątrz siebie i połączyć się z Najwyższym, który jest w Tobie. Kiedy stworzysz to połączenie, kiedy stworzysz to połączenie, kiedy dasz sobie szansę, a niektórzy nawet tej szansy sobie nie dają I znajdziesz w sobie dża Wtedy możesz mówić, że jesteś raz Nie znajdziesz go na zewnątrz. ale tu w środku. Więc musisz poszukiwać ja w sobie, a on nauczy cię wszystkiego, czego potrzebujesz. Ja mówi do ciebie. I jeżeli będziesz słuchać uważnie, usłyszysz. Pierwsza piosenka, jaką napisałem, nosi tytuł: Help the Week, Help the Meek. Wyprodukowana przez Ziggy i Stevena Marleya, a wydana została w Getty Youth's Label. label you know? Jestem jednym z pierwszych artystów wydanych Steven w tej wytwórni. Right. Na Jamajce jest sporo śmieciowej muzyki i ta właśnie muzyka jest promowana. Bo istnieje plan, by wszystkich ogłupić. Co to za plan? Plan Babilonu, który na przykład udaje, że kocha rasta, ale tak naprawdę kocha to, co może dzięki Rasta osiągnąć, jak ich wykorzystać ekonomicznie. W latach 70. muzyka była bardziej pozytywna, budująca, uczyła, jak być pozytywnym oraz, że w życiu trzeba robić dobrze. Teraz jednak lansowana muzyka jest głównie o dziewczynach, goliźnie i seksie. Nie promuje się już duchowej muzyki na Jamajce. Wystarczy włączyć radio. I wszystkie główne stacje grają na tą samą modłę. Dziewczyny to, dziewczyny tamto. A ludzie cierpią. Ale nie usłyszą w radio, jak polepszyć sobie życie. Albo jak wydobyć się z ubóstwa i presji, pod którą się znajdują. Płyta, która niedługo będzie do nabycia w się nazywa się Ghetto Youth Unite. A już teraz? Znajdziecie tam mój projekt Don't Don't Give Up Rhythm który współtworzyłem z nagrodzonym grami Michaelem Rose, Grammy, Black Huru. Michael Rose yes. z Blackie Churu oraz Prezydentem Brownem. So, um, the next album, album Ostatnio opracuję nad albumem and Herb and Rasta. You know, Who in the city. mówiącym o ludziach rasta żyjących w wielkim mieście you know, in w betonowej dżungli And Kingston. Rastas, to bardzo silni rasta. Rastas, firm, you know. yeah, firm. Yeah, yeah, yeah. Jak rodzina yeah, Flames Productions? Nice, that too, you know. Real lioness, tak Queen Ifrica, prawdziwa lwica. Tony rebel. Hold it and burn it, you know? Yeah, man. Keep town, Seasla. Seasla. And them Rasta youth, they burn the fire and hold in it, you know? Yes, sir. Jak ważna jest Queen Afrika dla dzisiejszej muzyki na Jamajce? Dają ognia i młodzież rasta skupia się wokół nich. Jest niesamowicie świadoma i przenosi tę świadomość na swoją muzykę. Młodsze siostry jej słuchają i się uczą pozytywnych rzeczy z jej tekstów. Because the lyrics is important you know because you see the mainstream music that they're you now właśnie rhythm. teksty są ważne. You dance, you dance w did you ze środka down right to the, the dziś głównie o Więc not, tańczysz, i tańczysz, i tańczysz aż rytm. do piekła. Tańczysz do rytmów właśnie i trunków to, diabła. To, to, to, nie zdajesz know, sobie like sprawy like z tego dopóki tam lute, nie dotrzesz. bo nie, nie słuchasz tekstów, tekstów. Ale, Ale kiedy posłuchasz, co dokładnie śpiewają, na przykład you know, Queen Ifreka, Damian Marley, lyrics, Steven and Ziggy because Marley, Bernie Xperia, uczysz się z ich tekstów, bo słowa w muzyce Words, reggae są ważne. To one cię uratują. Jedno słowo. Rastafari. Just wanna be pick a peak of phone spreading positive vibes to all nation, all kingdred and all creed and all breed. Rastafari elite. Keep it one love. can't War mongers must fade away War mongers don't play Shedding the every night and day Oh yeah, yeah Things getting serious Innocent by the dust Right now peace is our most We no one forget no job as a grave digger Ca a period that go War in a Congo, in a Yugoslavia War in a Rima, war done Gaza Anyway, they go, they make war music hey. Warmongers can't stay Warmongers must fade away Warmongers don't play Shedding Fighting corruption, this is a move. From me say so much like a youth in the world so suffer Power leader, them just a fight for power In a Indonesia, them a fight for power Anyway, me go up here war, missa hey. Ooh yeah now, war mongers must pay It's gonna be one of them fine day We'll be making a better day Mother Earth can't stay this away They got to pay, got to get, got to pay, yeah I know some day They can't run away, no way They're bound to pay, oh yeah, yeah They can't get away Never, never get away Hey! War mongers can't stay War mongers must War mongers can't stay War mongers must fade away War mongers don't play Shedding butter every night and day Oh yeah Things getting serious Innocent by the dust Right now people czyli Bill Reeves, bo także jego prawdziwe nazwisko. Szukajcie jego muzyki w iTunes pod hasłem Don't Give Up Rhythm. Explode. A tymczasem zabieramy was na bardzo szczególną wycieczkę. Poznajcie naszego przewodnika o imieniu Fozzie. My name is Fozy. so Fozzie say welcome to the foundation of Bob Marley, okay? Witam was w fundacji yes. Boba Marleya. is a man, we're in man Bob. We go to school, go together. Yes, Dorastałem z Bobem Marleyem. Chodziłem z nim do szkoły. Razem jeździliśmy na osłach i robiliśmy gitarę z bambusa. Nasza wycieczka będzie miała 11 przystanków. Każdy z nich jest istotny w historii życia Boba Marleya. Is this house. Pierwszym przystankiem jest ten dom It by and Był własnością dziadków A mama Boba, Sidela Marley Booker Urodziła Boba w tym właśnie domu. A także mother, Sidela Marley Booker Dziwła się do Boba w tym domu Bob Marley, born w tym domu Bob Marley urodził się dokładnie w tym domu 6 lutego 1945 roku. Sześć miesięcy później mama zabrała dziecko do innego domu, na wzgórze nazwane Sugar Hill albo Mount Zion. I tam właśnie idziemy. idziemy. Gdyby mama żyła, siedziałaby pewnie teraz na tym krześle i moglibyście zrobić jej zdjęcie. Ale umarła 8 kwietnia 2008 roku w Miami. Pochowano ją natomiast na Jamajce. Czy to prawda, że kiedy Bob przyjeżdżał w odwiedziny do mamy, to, to, to siadał na tych właśnie krzesłach? Yes, was tak, to sobie rozmawiali, jedli jam ze słoną rybą. Tak, dokładnie. Did he visit often? często ją odwiedzał? Yeah. Często. Zwiedził 52 kraje i zawsze wracał tu. To 9 mile. Well, this piano was for the mom. Yes. To pianino należało do mamy Original. Original. Oryginalne yes. yes. Śpiewała but głównie w pieśni o zbawieniu no. Na bramie do Mount Zion widzimy dwa napisy respect. Respekt to pełne szacunku, pozdrowienie everybody. dla każdego człowieka. Exodus, Exodus. Exodus. Exodus. Of tak jak w piosence ja Boma Marleya, Ruch Ludzi God. Ja. Ja jest Bogiem, a my Exodus, Jego ludźmi. I ruszamy teraz na Sugar Hill, czyli Mount Zion. To so jest Sugar Hill. Te groby należą do dziadków Boba. Bob Marley. Bob Marley, mother, Jego mama Jamaika. pochodziła z Jamajki. Tata z Wielkiej Brytanii yeah, so Więc to rodzina z jamajskiej strony and the you know Ojciec Boba był biały Marty, father, color yes, the mother, Mama czarna Bob mówi, nie rozmawiajmy o kolorze skóry Rozmawiajmy me, o stwórcy, mając na myśli, heart. że wszyscy jesteśmy tacy sami. Jedna miłość, jedno serce. Zbierzmy się razem and i poczujmy się dobrze. Feel jesteśmy na szczycie góry to tutaj bob wyrastał odkąd skończył 6 miesięcy bob bob lives a napis, który tu widzicie, Bob Lives, Bob żyje, wymyśliliśmy wspólnie z resztą przewodników, dziesiątą rocznicę śmierci Boba. Dlaczego? Bo jest nadal żywy w swojej muzyce oraz w sercach kochających go ludzi. Kolory czerwony, żółty i zielony to my, ludzie. Czerwony If to krew. Żółty. Yellow, słońce, sun, które świeci dla każdego. Everyone, green, Zielony. Mama Afryka. Mama Matka natura. Earth, Matka ziemia, a także miłość. The Understand says so blood, sun and heart. Understood? Tutaj spoczywa mama Boba. Możemy zdjąć buty i wejść do środka. Nie można jedynie robić zdjęć. Jesteśmy teraz dokładnie obok mamy Boba. Tutaj widzicie zdjęcie jego brata o imieniu Tony, który został przypadkowo śmiertelnie postrzelony przez policję w Miami. Tony i Bob spoczywają razem w tym samym grobie. W tym domu Bob mieszkał, odkąd skończył 6 miesięcy, aż do 13 roku życia. 13 Bob. Went to Kiedy to przeniósł Tencztown. się do Trenchtown, dzielnicy But Kingston. Ale często ty powracał. Było to dla niego miejsce, miejsce house gdzie doznawał inspiracji. House. Reggae, Reggae zioło move. i odpowiednia Reggae. piosenka. I i wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over my head. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah, just provide the bread. Więc to jest owo pojedyncze łóżko, o którym Bob Marley śpiewał w tej piosence. A nad łóżkiem plakat, a na nim Ziggy, Sharon, Steven i Sidela, czyli The Melody Makers. Bob miał 11 dzieci czworo z żoną Ritą i siedmioro z siedmioma innymi kobietami ale mógł mieć więcej dzieci odwiedził 52 kraje a one bardzo zimne więc to mogło być nawet 52 dzieci. dwoje dzieci oto relaxing chair krzesło wypocinkowe wspaniałe, kto je zrobił Ktoś z wioski. Is it possible to lay down here? Yeah? Można na nim się położyć? Tak. Do zobaczenia yeah, yeah. jutro. Właśnie, ja to zostaję. Czy ono naprawdę należało do Boba? Tak. Rzeczywiście. Możesz to zrobić Tak, Tak. Tak, tak. relaksuj. Piękne doł. Tak świetne, tak piękne. A to jest jego słynny kamień inspiracji? Tak, dokładnie. Tutaj siadał i grał muzykę. Palił zioło i pisał nowe piosenki. Czasem też tu sypiał. Napisał taką piosenkę: Talking Blues album Moim posłaniem była Chłodna Ziemia, a pod was my bed last night On rock was my pillow too I'm a wanna say uh, Just a one step more Cause I feel like Bomin a church oh, Just then to know That the preacher Is lying. Before there was just a Red glass. dirt, red dirt. Yes, not grass. No, not grass. Red dirt. Wcześniej dookoła kamienia inspiracji była po prostu ziemia. Ale ponieważ od deszczu robiło się często ślisko, gości lądowali w głosie, więc mama Boba kazała wylać tę okolicę cementem. Jeżeli dokładnie się wsłuchacie, wyczujecie w powietrzu naturalny mistycyzm. To jest where the w tym miejscu. do w niej Tak. Widok. Widok. Teraz jest już nieużywana, ale w tym ganku Bob używał innego do gotowania. Jest jego mały ogródek. Kiedy wschodzi słońce, jego promienie wpadają w tę gwiazdę i poprzez witraż dostają się do wewnątrz mauzoleum, gdzie Bob Marley spoczywa w spokoju. Pójdziemy teraz do niego, ale nie będzie można robić zdjęć. Teraz znacie już prawdziwą Jamajkę. Tu jest serce Jamajki. W tym właśnie miejscu Bob Marley spoczywa w spokoju razem ze swoim bratem Tony. Oto zdjęcie Haile Silasi, króla Etiopii. A tu Święta Maria. A oto on. Is this his czy ta rzeźba powstała death, przed, czy po Jego śmierci? Po śmierci. Tak. Yes, yes. będzie za Was modlił. się będzie za Was modlił. 120 Tak, yes, man, at that na jego pogrzeb przyszło 120 tysięcy ludzi, ale operator kamery z helikoptera powiedział, że samochody parkowano już 50-60 mil od Nine Mile. Więc przybyłych mogło być znacznie więcej. Co roku, 6 lutego, celebrujemy urodziny Boba, Bliście na 66, więc chcę Was teraz widzieć każdego roku. Nie jesteśmy już nieznajomymi. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Bez różnicy. Biały, czarny czy czerwony. Wszyscy jesteśmy jedni. Yes, just like inside, Marvin Gibson, w środku Bob ma swojego Marvin Gibsona kickball, piłkę nożną Bible, Biblię. Wszystko. Inside, yes, man. We can walk walk. Przejdźmy się dookoła. Ten marmur pochodzi z Włoch. And this is also his I to także jego gitara? Tak, really? oryginalna. I reszta instrumentów także. That is the jinglings. And this one gives you a different thing. the jinglings. Original. Don't worry about a thing. Cause every little thing wanna be alright. Rise up this morning. Smile with the rising sun. Tree like a bird. Sit by my doorstep. Singing sweet song. A melody pure and true. Singing, this is a message to you. Oh, okay. Bozi, nasz uroczy przewodnik po mauzoleum i muzeum Baba Marleya w Nine Mile. Wiele zdjęć z tej wycieczki, jak również opowiadanie Mikołaja, w którym szczegółowo opisał całe urodziny króla reggae, znajdziecie na stronie www.allandtheworld.pl Mam na imię Jalidja Love Peace, jestem tu już piąty raz, zawsze zabieram ze sobą znajomych, bo to doświadczenie, które sam musisz przeżyć, nie da się go opisać. Wizyta na Jomajce nigdy nie będzie pełna, bez odwiedzin w Nine mile to jak pielgrzymka. Każdego dnia żyjemy Bobem. Jego muzyką, poczuciem wolności. Postrzegamy świat jego oczami. Co dla mnie znaczy Rasta? Samoświadomość. Ponieważ wybrałam wolność Rasta w swoim życiu. Mogłam zobaczyć siebie taką, jaką naprawdę jestem. Pokochać siebie bardziej. Ukształtować lepiej poprzez zdrowe jedzenie. Lepsze ubranie, poszukiwanie wiedzy i po prostu... Miłość. Rasta to miłość. Nie przyjeżdżam na Jamajkę tylko dla Boba. Przyjeżdżam ze względu na ludzi, ich kulturę, rzemiosło, jedzenie, wodę. Jamajka ma po prostu wszystko. Celebracja urodzin Boba Marleya trwała całą noc Muzyka na żywo grana była do białego rana A to szczególny utwór, niejako hymn wioski Nine Mile Na cześć Boba, który zarejestrowaliśmy dla Was z obrzasku z naszego namiotu you hey. In peace among the world God to make a proper name Go to all of the fight and go to all of shame My Buddha keep making it to the hall of fame The whole of my youth came up star likewise. white Them 21 the world, world and them power likewise. white Them destined to the reach far, far likewise. white And that uh, the free world free speech Hey! Dziękujemy za gościnę mieszkańcom wioski Nine Mile. A szczególnie Kito, Gerardowi, Pacie Gold, Soldier, Josephowi, Fodziemu i całej rodzinie Fundacji Boba Marleya. Patrycja Długoń i Mikołaj West. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne podcasty o Bobie Marleju i nie tylko. Czekamy na Wasze listy. Piszcie na adres info.maupa.roundtheworld.pl Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Więcej znajdziesz na www.ecofonkrp.blogspot.com.